Nie. Przygotujcie się dobrze, bo no to masz czeka na prawdę -pe -pe. Raz, dwa, przerwa już wykorzystana Jestem bardzo zbuntowany i głęboka jest marana Stracone pokolenie z roku XX wieku Tak mówią o nas, mówią do nas Durniu, kim jesteś, co robisz, nigdy nie zapominaj czy najważniejsza w twoim życiu jest do złej gry, dobra mina? Lepszą formą życia odmyśliłeś sam siebie, lecz czy jesteś kimś lepszym? Naprawdę, nie wiem, nie chcę wiedzieć, nie myślę, nie zagłębiam się w tym Mnie nie interesuje kto, kiedy i z kim Środkowe wybrzeże, stylistycznie doskonałe Wyrosło na wiem gruncie, wznoszone na piedestale Nie rozumiem dzisiejszego świata Pogoni za pieniędzmi brat zabija swojego brata Czy widzisz to co ja? Prawdopodobnie nie Pogonitwa za pieniędmi Zachybia również twoją chciwą dupę Dupę, dupę The cat sat on tak nagle wydaje swój plon Na tle polskich produkcji błyszczy się Jak diament szlifowany ciężką pracą I dążeniem do stworzenia alternatywy Dla obecnej sytuacji Sytuacji, która zmuci Sytuacji, która drażni, Sytuacji, która boli Czy kogoś z was to obchodzi Wielu ludzi ma władzę Wielu ją wykorzystuje Wielu z was tego nie widzi Ale jesteście sterowani Naprawdę trzeba się pchać Głośno mówić co boli Mamy jeszcze trochę czasu Żeby to wszystko zmienić Zamiast rzucać siebie błotem I obwiniać nawzajem Zróbmy razem coś Żeby było nam lepiej Każda słuszna forma punktu jest uzasadniona Możemy stworzyć siłę, której nikt nie pokona Walczmy o swe prawa, nie możemy się poddać Jesteśmy pokoleniem, które naprawdę ma szansę A tak prosto ze Słupska, miejscowości pełnej celów Gdzie monopol na każdym kroku dyktuje nowe warunki Nie ma perspektyw, N o futurę Dawno znane hasło, wciąż aktualne My jesteśmy waszą szansą, jesteśmy nadzieją Dla wielu ludzi w Polsce ostatnia deska ratunku Jedyna forma butu, czysta, skondensowana Skierowana do was wszystkich przesłania, sztucznego przesłania, przesłania, przesłania. Wraca, bieg wydarzeń zawraca, Ja nie mówię dla pieniędzy, choć to się opłaca widzę lepszego świata utkwiła w mojej głowie Więc musisz mi pomóc, choć nikt nam nie pomoże Okaże się, że to dopiero początek Że to tylko drobna kropla w morzu potrzeb, ponad nas przyjdą następni, nowi i lepsi Nie będą się już bali z grubej rury czy przypierdolić Zrobią wszystko, by się wyzwolić Więc pozbądź się jarzma i zerwij swój łańcuch Przystań do nas i przestań być głuchym, nieczułym dla ludzkie problemy